Chciałbym powiedzieć parę słów na temat doświadczeń, które przeprowadziliśmy w Centrum Doradztwa Technicznego w Mozurowie. W tym roku kończy się powoli rok no i dosyć ciekawe wyniki, które chciałbym zaprezentować. W zasadzie z trzech doświadczeń fungicydowych, prowadzonych w zbożach. Parę słów na, najpierw o warunkach. Proszę zobaczyć, rok 2014, celowo 2014 został też przeze mnie wpisany, bo wiadomo, że rośliny o zimę, w tym przypadku pszenica o zimach, się zaczynamy w wrześniu, w październiku roku poprzedniego. Proszę zobaczyć, jakie były warunki. Ponad 100 litrów metr kwadratowych opady, czyli chyba była dosyć mocno zlana, zewna, Później w następnych miesiącach coraz mniej opadów, coraz mniej, coraz mniej. 2015 rok zaczyna się w styczniu. Proszę zobaczyć również te odpady są bardzo niskie. Porównując do roku 2013-2014, proszę zobaczyć, ten rok jest rokiem takim nie za bardzo dobrym, dosyć sucho, ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Chciałbym przedstawić naszą technologię Uniwo X Pro w świetle wyników doświadczeń, doświadczenia w zasadzie fungistowego, pokazowego. Proszę zobaczyć, nasza uniwo X-Pro oparta jest o dwa produkty. To jest produkt Bugi X-Pro i produkt Fandango. Dawka Bugi w tym przypadku została ustalona na, na, na, na dawkę litr i pół na hektar. W składzie mamy protekonazur piksafenspiroksaminy. Na długi zabieg Fandango w dawce litra. Tutaj wprowadzamy znowu protekonazur i frioksus Przejdźmy dalej. Jakie są warunki prowadzenia doświadczenia w Młodzorowie? E, typowo, e, gleba jest glebą e, typu czarnozień, słabo zarodowany. Takich gleb jest bardzo mało w Polsce. Odmiana turnia. Tutaj może być zarzut e, z, z Państwa strony, dlaczego turnia stara odmiana. Ano z tego powodu, że ta odmiana e, charakteryzuje się tym, że jest dobrze porażana przez większość patogenów grzebowych. E, zobaczmy, jakie wystąpiły na polu. E, dawka fosforu potasu, zgodnie z zaleceniami zasobności, azot, 150 kg salety na start i 200 na fazę pierwszego kolanka. Przed plonem, po to doświadczenie jest przed grochu siewnego. Zabiegi, kiedy wykonaliśmy, proszę zobaczyć, pierwszy zabieg, to jest 20 kwietnia na fazę pierwszego kolanka i drugi zabieg na fazę 55, czyli pełnia, pełnia kłoszenia i tutaj w tym terminie pierwszym zastosowaliśmy puki, w drugim fantanko. Ważną informacją jest, proszę zobaczyć, informacja, jaki był stopień porażenia przez choroby w dniu pierwszego zabiegu. Proszę zobaczyć. Ktoś powie, a co to jest za porażenie, niecałe 2% na uczniaka, niecałe 18% miłości postawić bła, czy septorioza, tylko niecałe 5% w dniu zabiegu. Proszę zobaczyć, o, tu stopień porażenia, 4,8 septorioza, łamliwość 18,8 w jak tylko jak 8. Ale proszę zobaczyć, jaka jest częstotliwość występowania tych chorób. Jeżeli chodzi o łamliwość, prawie 45% roślin miało objawy wystąpienia tej choroby i prawie 80% roślin było już z oznakami sektoria paskowanej liści. Popatrzmy, co się dzieje dalej. Tuż po po drugim zabiegu, cztery tygodnie po drugim zabiegu wykonujemy ocenę na, cześć, na trzecim liściu od góry, czyli to jest podflagowy pod i oceniamy wystąpienie trzech chorób, które wystąpiły w ilości, które możemy po prostu przeliczyć i sprawdzić stopień porażenia i skuteczności. I tutaj na kontroli już nie są tak niskie stopnie porażenia, jak widzieliśmy przed chwileczką. Wrócę do tego, do tego, 1,8,18 i 4,8, tylko proszę popatrzeć, co się dzieje. Moczniak na liściu pod, pod flagowym, to jest 20% rdzabym na, na 19%, z paskowana 35%, więc tutaj ten stopień wrażenia jest dosyć duży. E, mamy tu w sumie 6 kombinacji fungicydowych, między innymi nasza kombinacja fungicydowa Bugi X-Pro w dawce 1,5 litra na pierwszy zabieg oraz Fandango w dawce litra na drugi zabieg. I co się dzieje? Proszę zobaczyć, tutaj mamy stopnie skuteczności zwalczenia y, danych patogenów i ktoś powie nie za bardzo, nie ma 100%, nigdy nie ma 100%. Jeżeli y, te porażenia są tak duże, ciężko jest uzyskać doświadczenia fungicytowych, 100% skuteczność y, danych preparatów. Y, tutaj jeszcze mamy coś takiego, że y, prowadziliśmy y, w kombinacji numer dwa y, nasze nowe produkty, które są w fazie doświadczeń, y, ale również mamy jeszcze stary stare preparaty Input i Prozaro oraz dwa preparaty porównawcze w dawce półtorej, półtora i tutaj trzy preparaty porównawcze w dawce 0,6 plus 0,6 oraz litr na drugi zabieg. I tutaj ktoś powie, no tutaj lepsza skuteczność, aniżeli tutaj. Popatrzmy, co się dzieje dalej. Ocena 6 tygodni po drugim zabiegu to jest już ocena wykonywana 5 lipca, mamy tutaj liść L1, czyli liść flagowy, ten który nam tutaj powoduje plon czy determinuje plon, stopnie porażenia liścia flagowego 5 lipca. Zbiór dokonujemy około 8 sierpnia, czyli jeszcze mamy 5 tygodni do zbiorów i popatrzmy jakie są stopnie porażenia na liściu flagowym. jak prawdziwy, prawie 5%. Rdza, popatrzcie, ponad 50% jest zjedzone przez rdzę brunatną, ale co tutaj jest ciekawego, ten, ten brązowo szary słupek, patrzcie, łamliwość podstawy była 88% roślin, czy 88% był, zostało już zjedzonych przez patogen i co tutaj następuje? Skuteczność zwalczania nowych produktów na 88%. Długi 57, czyli mamy jeszcze coś lepszego aniżeli e, nasz nowy produkt, aniżeli nasz VX pro, popatrzcie, tutaj input 47 i dwa preparaty porównawcze 35 i 28% skuteczności. Pomimo, że preparaty porównawcze dochodzą prawie do 100% skuteczności i można powiedzieć, są troszeczkę lepsze aniżeli nasze kombinacje, popatrzmy, co się dzieje w stronę. Wytłumaczmy sobie tą sytuację planowanie w procentach wzorca, yy, w przeliczeniu oczywiście na 14% plus oczywiście masa tysiąca ziaren również w procentach wzorca. Plon na danej plantacji, czy w danym doświadczeniu to jest 75,8 decytony z hektara na obiekcie kontrolnym. Masa tysiąca jest m, wa, rzeczą mniej ważną, ale to jest około 49 e, gram e, dla tej odmiany turnia. Co się dzieje? Proszę zobaczyć. Plon na w naszych dwóch produktach to jest 130% wzorca. czyli z 7,5 tony skoczyliśmy na jakieś 9 600. Tutaj mamy buki 120% i tutaj ta skuteczność tych trzech kombinacji spada spada do tego momentu, gdzie tutaj mamy tą, ten produkt tylko powyżej 100% o 7 czy 11%. Dlaczego tak się stało? Popatrzmy teraz do tyłu, co tutaj było czynnikiem determinującym to, to, ten produkt nie łącznie, nie za, nie sektorioza, lecz łamliwość postawić była. Z tego powodu, że tutaj ta skuteczność była najwyższa, tutaj była troszeczkę niższa, ale też na poziomie ponad 50%, to dla zwalczania łamliwości to jest dosyć ładna skuteczność, dobra, ale tutaj w momencie, kiedy zaczyna spadać ta skuteczność, również spada No plon, jest czynnikiem determinującym blon w tym przypadku E, właśnie było był stopień e, uszkodzenia czy przerostu przez psilocykrasporędę e, tych e, e, roślin, tych tych podstawić Z tego powodu bronił spadł, gdyż wystąpiła psilocykrasporęda w dużym nasileniu w zeszłym roku. E, dla porównania mam jeszcze dwa dodatkowe doświadczenia, gdzie również stosowaliśmy e, ugiwo i Też chciałbym pokazać kilka z tego z, tego, z, tego, z tych doświadczeń. E, tu jest planowanie odmian trzynicy o zimnej w porównaniu, w przypadku 12 różnych odmian i tutaj mamy kontrolę, czyli niczym nie wykonywany żadny preparatów unicydorów oraz nasz bubi i fandango. Co jest ważne? To pole, na którym doświadczenia były prowadzone, to stanowisko. To jest stanowisko, gdzie przed klonem był groch. Tam też była taka informacja na początku. A przed przed był rzepak. Ktoś może powiedzieć, gdzie w gospodarstwie mamy taką sytuację, że przed klonem groch, a przed przed plonem rzepak? No my tutaj na tym takie sytuacje mamy, ale proszę zobaczyć różnica w plonie prawie dwie tony. Możemy zauważyć, że niektóre z podmian są odmianami, które mniej lub bardziej e, reagowały na ochronę fungicydową. E, tutaj widzimy, że prawie tona 800 jest, e, jakby to być uratowana. Z tylko z tego powodu, że stosowaliśmy długi e, x -Pro i FANTANGO. E, mam tu parę zdjęć takich wykonany przeze mnie. Jedna z odmian, akurat nie będę mówił jaka odmiana. Tu jest poziom A1, czyli niczym nie chroniony. Nie było zastosowane, nie, nie zastosowaliśmy ochrony fungizmowej, tylko oczywiście hybrids plus ochrona insektystowa. A tu ta sama odmiana, proszę zobaczyć, liście praktycznie aż do samego dołu zielone. E, tutaj na pewno ta transpiracja i e, ta te, te roślin jeszcze żyją i tutaj ten ton będzie wyższy, a tu widzimy praktycznie prócz kłosa, łącznie z liściem flagowym, wszystko zostało zniszczone. Tutaj głównym patogenem, który wystąpił, który jest tutaj widoczny, to jest Septoria zapaskowana liści i trochę mączniaka. Także taka sytuacja, to jest zdjęcie z tego roku, tak wyglądały nasze odmiany na demo centrum. Jeszcze jedno zdjęcie. Ta sama sytuacja i ta sama odmiana. Po lewej stronie poziom A1. Po prawej stronie poziom A2, tutaj póki fandango, tutaj nic. Jeszcze dosyć ciekawa rzecz, zaobserwowana w tym roku, tak jak w zeszłym roku na naszym democentrum, bardzo mocno pandemicznie wystąpiła arca żółta. Tam to doświadczenie, które przed chwileczką pokazywałem, była przede wszystkim rdza brunatna, oceniana, ale w tym roku również wystąpiła rdza żółta i proszę zobaczyć, takie typowe doświadczenie było prowadzone, to doświadczenie odmianowe. Co tutaj fajnego można zaobserwować? Mamy patrasa, mamy Arkadię, mamy Artista i ozon czyli odmiany, które są wzorcami. I co się stało? Tylko z tego powodu, że 26 czerwca byliśmy na polu porażenie przez Rdzerżum to nie było zauważalne na 28. Ta ta wystąpiła już dosyć mocno. Mamy do porównania w sumie 5 odmian. Tu jest, wpisałem odmiana inna, bo tu nie jest ważne jak ta odmiana się nazywa. Proszę zobaczyć, e z plonu 4,1 tony skoczyliśmy na 8,9 z tego powodu, że Univo X Pro bardzo dobrze za zabezpieczyło nam to. te rośliny przed właśnie rdzerżumtą. Tu mam zdjęcie, jak to wyglądało. Proszę zobaczyć. Tu ta odmiana inna 28 czy 30 lipca, 5 dni po ataku Rdzy Żółtej wygląda w ten sposób, a tu mimo, że stosowaliśmy wtedy jeszcze jeśli byliśmy jeszcze przed zabiegiem fantango bugi, było zastosowane 8 tygodni wcześniej, tak ochroniło bardzo dobrze nam tą odmianę przed Rdzą Żółtą.